Kart historii ZSRR, wojskowe spotkania z UFO. Według licznych relacji, w tym specjalnych niegdyś tajnych dokumentów, radzieccy żołnierze byli świadkami wielu licznych i nieraz mrożących krew w żyłach incydentów związanych z obserwacją niezidentyfikowanych obiektów latających. W czasie jednego z incydentów pojawienie się obiektu spowodowało start sekwencji uruchamiającej kod odpalający pocisku nuklearnego. Przez kilkanaście sekund stawało się, że rozpętanie wojny nuklearnej wisi na włosku. Ale to nie jedyne zdumiewające, a czasem nawet fantastyczno brzmiące przypadki. Tekst pochodzi z książki znanego brytyjskiego autora Timothy'ego Goode'a o tytule Need to Know. UFOs, The Military and the Intelligence. 20 września 1977 roku około godziny 4 rano ponad 170 świadków, w tym pogranicznicy oraz milicjanci, zaobserwowali duży, świetlisty obiekt w kształcie cegara, który zasypywał obszar pod sobą promieniami światła. Unosił się on w powietrzu przez około kwadrans, nim oddalił się w kierunku granicy radziecko-fińskiej. Pułkownik radzieckiego lotnictwa Borys Sokołow, który kierował śledztwem w tej sprawie, powiedział w 1994 roku producentowi telewizyjnemu Lawrence'owi Moore, że ów obiekt obserwowany był już kilka godzin przed omawianą tu obserwacją. Dowiedziałem się, że duża grupa wojskowych była świadkami obserwacji w miejscu oddalonym o kilkaset kilometrów od Pietro Zawodzka, na jednym z pogranicznych obszarów, mówił. Gdy próbowali oni złożyć raport o zdarzeniu, okazało się, że nie działają ani telefony, ani krótkowalówki, ani nawet komunikacja radiowa. Po incydencie, który trwał w sumie kilka godzin, w rejonie Pietrosawocka, a w okolicach nadgranicznych znacznie krócej, Cała komunikacja wróciła do normy. Wojsko było tak pełne obaw o potencjalne zagrożenie, jakie mogą nieść za sobą podobne zjawiska, że zdecydowano się na założenie specjalnego naukowego projektu badawczego, w którym udział miało wziąć Ministerstwo Obrony oraz Radziecka Akademia Nauk. Sekretne przedsięwzięcie rozpoczęte w 1978 roku znane było pod nazwą Instytut 22. Armii zlecono spadanie tego, czy UFO może mieć jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie sprzętu wojskowego, wyjaśnia Aleksander Płakskin jeden z naukowców biorących udział w eksperymencie. Sokołow dodaje, ministerstwo wydało polecenie, w którym specjalnie oficerowie w jednostkach wojskowych mieli obowiązek wypatrywania wszelkich anomalnych zjawisk. W efekcie wzięło udział ponad 6 milionów osób, a stan ten z czasem się potroił. Juri Andropow, krótkoterminowy przywódca ZSRR i długoletni szef KGB, interesował się tym tematem wyjątkowo, trzymając dokumenty odnoszące się do UFO na swoim biurku. Zgodnie ze słowami jednego z jego współpracowników, Igora Sinicyna, to Andropow miał stać z rozpoczęciem 13 trzynastoletniego programu, w którym czteromilionowej rzeszy żołnierzy zlecono monitorowanie obserwacji anomalnych zjawisk powietrznych. Wymieniona przez Sokołowa liczba 6 milionów ludzi obejmować mogła oprócz wojskowych także i cywili. Do Sokołowa napływały tysiące relacji dotyczące całych mas świadków. Wśród nich znajdowało się około 40 przypadków, w których radzieckie samoloty wojskowe spotykały się z UFO, mówi George Knapp, który rozmawiał z Sokołowem w Moskwie. Trzy z tych incydentów zakończyły się tragicznie, a dwóch pilotów zginęło. W jednym niepokojącym przypadku obiekt UFO manewrował nad bazą wojskową, w której przechowywano broń nuklearną, na którą, jak widać, wywierał pewien wpływ. Incydent, o którym mowa, miał zdarzyć się 4 października 1982 roku w Silosie w Białokorowiczach na Ukrainie i niemalże nie zakończył się postawieniem świata w stan wojny nuklearnej. Około godziny 18.00 żołnierze i mieszkańcy wioski ujrzeli ogromny obiekt o wyraźnie zarysowanych kształtach, który unosił się na niebie nad Silosem. Podpułkownik Władimir Płatoniew, inżynier, opisał dokładnie nawet jego powierzchnię, na której widoczne były otwory. W tym samym czasie w silosie zapaliły się światła ostrzegawcze, oznaczające przejście silosu w stan gotowości do wystrzelania pocisku. Oficer komunikacyjny powiedział, że w jakiś sposób coś poprawnie wpisało kod aktywizacyjny. Ale oficjalny rozkaz przecież nie nadszedł, a nikt z personelu obecnego w bunkrze nie dotykał panelu kontrolnego. Po 15 pełnych śmiertelnego przerażenia sekundach, Technikom udało się opanować sytuację, zaś po chwili bez wyraźnej przyczyny sekwencja wygasła. Specjaliści z Instytutu 22 nie wykryli żadnych usterek mogących odpowiadać za incydent. Przypadki z udziałem wojska Zgodnie z informacjami od pisarza Paula Stonehill'a, w 1982 roku radziecki MiG-21 dosłownie zniknął podczas rutynowego lotu w jednej ze zmilitaryzowanych stref powietrznych nad Białorusią. Następnego dnia samolot miał pojawić się znikąd i wylądować. Znajdujący się na pokładzie zegara wskazywał godzinę sprzed zaginięcia. Wyglądało tak, jakby samolot zwyczajnie zniknął, a przecież nie mógł utrzymać się w powietrzu tak długo bez uprzedniego tankowania. Pilot mówił, że nie wiedział co zaszło. Jeszcze inny incydent miał miejsce w Krasnowłocku, dziś Turkmen Pacy w Turkmenistanie, w 1985 roku, gdy stacja radarowa ochrony powietrznej wykryła nieznany obiekt na wysokości 20 tysięcy metrów. Jeden ze świadków miał powiedzieć, że jego średnica wynosiła około 1000 metrów. Obiekt nie poruszał się, lecz po pewnym czasie niewielki dysk o średnicy kilku metrów wyłonił się z dużego obiektu i wylądował. Na miejsce, gdzie rzekomo spoczął, udała się cała flota łodzi patrolowych, jednak gdy znajdowały się tuż przy nim, obiekt oddalił się o około kilometr. Powtarzało się to kilkakrotnie, po czym ostatecznie obiekt wystrzelił w kierunku nieba. W 1996 roku generał Igor Macew powiedział George'owi Nepowi, że rosyjskie lotnictwo miało rozkaz nie do obiektów UFO, ponieważ odpowiedź z ich strony mogła być większa w skali. Z innych źródeł NAP dowiedział się, że UFO nadal badane jest w ramach tajnego projektu o kryptonimie NIC-3. Oficer, który koordynował pracę programu powiedział, że rosyjskie wojsko już dawno doszło do wniosku, że UFO reprezentuje sobą technologię zaawansowanej cywilizacji. Wypadki w bazach Nocą z 28 na 29 lipca 1989 roku niezidentyfikowane obiekty latające w kształcie dysków widziane były przez personel bazy wojskowej w Kapustinem Jarze w Kazachstanie. Udało się określić, że obiekty posiadały następujące wyróżniające je cechy. Były to dyski o średnicy 2 do 5 metrów z jasną kopułą na szczycie. Czytamy w podsumowaniu przypadku przygotowanym dla KGB. Poruszały się szybko, lecz bezgłośnie, czasem obniżając pułap lotu, schodząc na wysokości 20 do 60 metrów. Dowództwo poprosiło o wysłanie tam myśliwca z bazy w Aktubińsku, ale nie osiągnął on niczego, bowiem nie zbliżył się na wystarczającą odległość do obiektów. Jeden ze świadków, szeregowy baszew, mówił, że gdy obiekt przelatywał ponad nim, podzielił się na trzy lśniące punkty i przybrał kształt trójkąta. Chorąży Walery Wołoszyn zauważył obiekt dwie godziny później. Był z nim szeregowy Tiszczew. Można było zobaczyć jasne błyski na niebie przypominające sygnały, mówił Wołoszyn. Obiekt przeleciał nad częścią jednostki i poleciał w kierunku magazynu broni rakietowej, który znajdował się w odległości 300 metrów. Obiekt zawiesł nad składem na wysokości około 20 metrów. Kadłub UFO świecił bladym zielonym światłem. Podczas gdy obiekt znajdował się nad magazynem, u jego dołu pojawił się jasny płomień, który okrążył dwu lub trzykrotnie budynek, podświetlając jego rogi. Potem promień zniknął, zaś obiekt ciągle błyskając, przesuwał się w kierunku stacji kolejowej, po czym po raz kolejny powrócił nad magazyn. Około 1.30 w nocy, obiekt udał się w kierunku Achtubińska i zniknął. W przypadku tym odnaleźć można kilka zbieżności z wydarzeniami w Rendlesham Forest. Lądowanie w Woroneżu. W czasie ostatnich dwóch tygodni września 1989 roku Woroneż stał się miejscem licznych obserwacji UFO, których świadkami były tysiące ludzi. 30 z nich twierdziło, że obserwowało lądowania przynajmniej w czterech miejscach nieznanych pojazdów, których pasażerami byli wysoki humanoid ubrany w srebrny kostium oraz robot. Jedna z obserwacji miała miejsce w miejskim Jóżnym Parku. Przyciągnęła ona uwagę licznych światowych mediów, które zwykle przedstawiały ją w krzywym świetle. Znany badacz Jacques Vallée zajął się tym przypadkiem zauważając, że licznym autorytetom i ekspertom udało się ustalić, że obiekt zostawił na ziemi ślady, których analiza wykazała, że mógł uważyć około 11 ton. Na miejscu wykryto także wzrost promieniowania tła, tak samo jak w przypadku z Rendersham Forest. Oficjalne rozpoznanie i tragedia W oficjalnym oświadczeniu generał Igor Malcew, szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Lotnictwa, przyznał, że 21 marca 1990 roku doniesiono mu o ponad 100 obserwacjach UFO dokonanych głównie przez pilotów. Odnośnie jednego z przypadków stwierdził – UFO było w kształcie dysku o średnicy około 100 do 200 metrów, zaś po bokach miało dwa pulsujące światła. W czasie pionowego lotu kręciło się wokół własnej osi i wykonywało w locie zakręty w kształcie litery S, zarówno w locie poziomym jak i pionowym. Następnie obiekt unosił się nad gruntem, po czym odleciał z wielką prędkością przewyższającą dwu lub trzykrotnie zdolności współczesnych myśliwców. Prędkość lotu wiązała się w pewien sposób z błyskającymi światłami po bokach. Im szybciej, tym bardziej intensywnie migały. Uruchom obiektu nie towarzyszył żaden dźwięk. 26 kwietnia 1990 roku Michail Gorbaczow otrzymał pytanie o UFO na jednym ze spotkań z robotnikami na Uralu. Zjawisko UFO jest prawdziwe i powinniśmy podejść do kwestii jego badania poważnie, powiedział. Generał Iwan Tretjak, ówczesny wiceminister obrony, twierdził, że udowodniono w pewien sposób, że UFO są tworem bardziej zaawansowanej niż nasza cywilizacji, zaś każda próba walki z nimi przed wyjaśnieniem ich intencji wydaje się bezcelowa. Turkmenistan był jedną z sowieckich republik, gdzie według relacji świadków w godzinach ciennych 25 maja 1990 roku pojawił się gigantyczny obiekt w kształcie dysku mierzący około 300 metrów średnicy. UFO miało czerwono-pomarańczowy kolor i stawało się być opasane przez rząd okien. Obiekt unosił się na wysokości około kilometra nad miastem Mary. Przestrzeń powietrzna nad regionem znajdowała się pod ścisłą kontrolą z racji wojny toczącej się w Afganistanie mówił inżynier Nikołaj Lebiediew, rosyjski ufolog. Wszystkie radzieckie siły powietrzne podzielone były na regionalne oddziały. Obszar wokół Mary znajdował się pod kontrolą 12 Armii Obrony Lotniczej. Jednostką obrony dowodził pułkownik Anatolij Kurkczy. Gdy pułkownik otrzymał wiadomość o UFO, rozkazał wystrzelić w jego kierunku dwie rakiety. Obiekt wykonał lekki manewr, zaś wystrzelone z niego promienie zneutralizowały rakiety. Kurczy wysłał następnie w jego kierunku dwa samoloty. Gdy znalazły się one w odległości około 1000 metrów od dysku, utraciły zdolność do lotu, zaś piloci ponieśli śmierć w katastrofie. Kurkczy został natychmiastowo usunięty ze stanowiska przez tobództwo. zaś sprawą zajęli się wojskowi prokuratorzy. Jednakże, zgodnie z informacjami uzyskanymi od jednej z osób, śledztwo niespodziewanie przerwano, zaś wszystkie informacje utajniono. Potem dowiedziałem się, że szwadron, w skład którego wchodzili piloci, którzy ponieśli śmierć w incydencie, rozwiązano. Oto fragment artykułu Lebiediewa, który ukazał się w jednej z petersburskich gazet, choć część informacji została usunięta przez redakcję. Z publikacją artykułu wiązała się seria interesujących rozmów, w tym telefonów od generała Kremenczuka z lokalnej jednostki, który zaprzeczał, aby historia była prawdziwa. Jak mówił, jeśli byłaby to prawda, z pewnością by o tym wiedział. Generał Kremenczuk powiedział, że zadzwonił do jednostki w Mary z pytaniem o incydent i poprosił Lebiediewa, aby skontaktował się z nim za jakiś czas. Ten stwierdził potem. Generał Kremenczuk powiedział mi nie tylko, że jednostka nie posiada informacji o incydentach związanych z UFO lub rozbitymi samolotami, ale w ogóle nie figuruje w ich aktach nazwisko Kurkczy. Kolejna rozmowa z innym wojskowym w stopniu podpułkownika, który służył pod Kremęczukiem, mówiła o niemożności potwierdzenia lub zaprzeczenia informacjom zawartym w artykule Lebiediewa, czy z kolei rzeczywiście istniał i dowodził jednostką lotniczą na nowej ziemi. Powinienem dodać, że jeżeli personel wojskowy zostaje zobowiązany do zachowania tajemnicy w kwestiach podlegających ścisłej tajemnicy, KGB wymaga na danych osobach podpisanie oficjalnego dokumentu, który zawiera ostrzeżenie, że w wypadku złamania tajemnicy zostaje się skazanym bez wstępnego śledztwa. Wyjaśnia Lebiediew. Atak na radar Krótko po północy, 13 września 1990 roku, major Duplin, pełniący służbę na stacji radarowej niedaleko Kujbyszewa, dzisiejsza Samara, zaobserwował duży obiekt w odległości około 100 km. 10 minut po północy obiekt zaczął zanikać, a po chwili pojawił się w miejscu odległym o od 42 km w formie trójkąta. Wraz ze zbliżeniem się obiektu, Dowództwo zdecydowało się wyekspediować grupę zwiadowczą pod dowództwem kapitana Lazejki. Gdy mężczyźni wyszli z podziemnego bunkra, nieznany obiekt przeleciał dokładnie ponad nimi na wysokości nie większej niż 10 metrów. Wyraźnie go widzieliśmy, bo teren bazy jest zawsze oświetlony, mówił Lazejko. Spód obiektu był gładki, ale nie jak lustro, lecz gruba warstwa sadzy. Nie zauważyliśmy żadnych otworów, okien czy wsporników. Widzieliśmy jednak trzy biało-niebieskie promienie światła. Rogi obiektu były lekko zaokrąglone. Zgodnie z relacją sierżanta Gorina, dowódcy straży, nie dało się wówczas skontaktować z sierżantem Błażysem, znajdującym się na stanowisku numer 4. 20 minut po północy Gorin wysłał w celu zbadania sprawy dwóch żołnierzy. Śladów po się nie było. Dowiadując się o tym, Gorin zlecił poszukiwania. 90 minut później dowiedział się jednak, że Błażys najwyraźniej zniknął w towarzystwie jeszcze jednego strażnika Warenicy. Po tej relacji mówił major Duplin, Zdecydowałem się poszukać obiektu, który miał rzekomo wylądować przy ogrodzeniu. Kapitan Lazejko mówił, że gdy znalazł się przy stanowisku numer 12, ujrzał błysk oraz antenę, która stawała się płonąć, jak gdyby była z drewna. Inny świadek, kapral Dudnik, opisał to wydarzenie w ten sposób. Stałem na stanowisku numer 6 i ujrzałem przylot dużego trójkątnego obiektu. Potem wylądował, ale nie za szybko i towarzyszył temu dźwięk przypominający szum. Obiekt miał wysokość około 3 metrów. Błysk, który się pojawił, przewalił antenę, która znajdowała się za mną. Na powierzchni obiektu nie zauważyłem żadnych otworów. Co ciekawe, antena nagle rozjarzyła się jak pod wpływem wysokiej temperatury, lecz na Dudnika nie miało to żadnego wyraźnego wpływu. Inny świadek tych wydarzeń, kapitan Bershmetow, twierdzi, że pojawienie się obiektu spowodowało wiele uszkodzeń na terenie bazy. Z kolei zaginieni strażnicy odnaleźli się jakiś czas potem. Błażys stwierdził, że zawołano go do telefonu, po czym niespodziewanie stracił przytomność. Waranica stwierdził z kolei, że nie pamięta nic z wydarzenia, które jak mu się wydawało spędził na stanowisku. Co ciekawe, ich zegarki wskazywały zły czas. KOOPERACJA w czasie spotkania w Genewie, które odbyło się w listopadzie 1985 roku, prezydent Ronald Reagan powiedział Gorbaczowowi, że ich wzajemne spotkania byłyby łatwiejsze, jeśli nagle pojawiłoby się zagrożenie naszej planety ze strony innych istot z kosmosu. Zapomnielibyśmy wtedy o lokalnych różnicach, które dzielą nasze kraje i zdalibyśmy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Gorbaczow żywił ten sam sentyment do obcych, mówiąc, że amerykański prezydent stwierdził, że jeśli Ziemia stanęłaby w obliczu inwazji obcych, USA i ZSRR połączyłyby siły, aby ją odeprzeć. Źródło Timothy Good, Need to Know UFOs, The Military and the Intelligence Książka wydana w 2007 roku. Tłumaczenie i opracowanie Piotr Celebiaś, Grupa Infra, www.infra.org.pl Od Grupy Infra Trudno jednostacznie wypowiedzieć się w kwestii wszystkich relacji, które przywołuje autor przytaczając wypowiedzi innych pataczy. Nie ulega wątpliwości, że części z nich nie należy traktować bezkrytycznie, również nie bez względu na nie zawsze jasne intencje informatorów. Z wydanej w 2007 roku książki Guda wysnuć możemy bowiem taki wniosek, że ziemskie siły powietrzne nie tylko znajdują się w szachu ze strony cudownych pojazdów najwyraźniej obcych cywilizacji o niejasnych intencjach, ale niekiedy te niezwykle spektakularne wydarzenia przynosiły realne ofiary. Ocena tekstu jest zatem indywidualną kwestią każdego czytelnika. Czytał Ivelios.